Dzisiaj mamy 35 minut na pierwsze spotkanie, bo to będziecie mieli 5 minut przed będziemy mieli drugie spotkanie. I e, ja mam taką prośbę, żebyśmy e, na tyle byli, byli skupieni, żebyśmy z tego coś wiedzieli. bo e, powiem, powiem Wam parę takich rzeczy, parę pasków, wam, mam jakichś rzucę, żebyście mogli o nich sobie, e, mogli o sobie myśleć i coś z nich zrobić, jakbyście chcieli oczywiście. Jakby wzięli że to do siebie, żeby to się przydać. Bo teraz jeżeli będziecie myśleli sobie, że, że to jest nieważne zupełnie, to w tego nic nie będziecie mieli. No i tak jakby. No <tast> to jest to, to jest tak jak wiecie. Jak człowiek coś zje, to żeby to sprawiło, to, to a nie wyżygał. bo jak się to wyżyga, to nic nie ma. Także jak mam taką wielką prośbę, spróbujmy yy, tego nie wyżygać. ja mam. Ja byłem u Was yy, w listopadzie chyba, miałem yy, przyjemność być u Was i, i bardzo sobie to że mogę w Jestem człowiekiem, który dzisiaj dociera do 10 tysięcy różnych ludzi. Jestem terapeutą w obowiązujących do zachowania językowych. Nie będę wam dzisiaj dużo opowiadał, jakby rzeczy z, z, z tej dziedziny, co wolno, a co nie wolno, bo ja nie robię. Najczęściej jest tak, że mówię o sprawach narkotyków, albo i wielu takich, takich bardzo strategicznych rzeczy, ale dzisiaj chciałbym powiedzieć o czymś innym. Natomiast do tych z was, którzy mnie nie znacie, nie, nie byliście na pewnym spotkaniu, ja jestem człowiekiem, który Jestem człowiekiem, który siedział wiele lat w więzieniach. Mam 17 lata zamordowałem człowieka, byłem tym nami narkotyki. Byłem uzależniony od Kokainy. Byłem człowiekiem, który narobił bardzo, bardzo, wiele szkuczowi. Jeżeli będziecie chcieli, możecie sobie wejść na moja wszystko. Artur do internetu, to wam wypisze wszystkie jakieś informacje, Wczoraj też Jakie Twoje jest życie, tak? Takie tak jest życie. Tak jest tak życie. Jest <gry> życie. bardzo dobrze w życiu, to co to, to dzieje w naszym życiu. Tym, co robimy, to jest coś, co przekracza jakby zrozumienie ludzi w tym kraju. Wiecie, dla ludzi w tym kraju, jeżeli ktoś miał zchrzaniony początek, to ten kraj uważa, żeby miał zchrzaniony koniec. Rozumiesz? Ja jestem człowiekiem, który E, zaczął bardzo się, ma 17 lat, zawodowy człowieka i, i, i znalazł się z, z perspektywą, że umiele za 25 lat. I normalnie dlatego tego społeczeństwa powinienem być skreślone. I normalnie jak ktoś był ćpunem, ktoś chlał, ktoś miał życie, to dla tego społeczeństwa jest się skreślony. Natomiast w moim życiu nastąpiła sytuacja, w której wszystko się odwróciło w drugą stronę. I w momencie, kiedy ja już miałem całkowicie pojechane e, w moim życiu, kiedy siedziałem po raz trzeci kiedy byłem już e, totalnie gdzieś powłakany, byłem zawodowym przestępcą i w ogóle chciałem to robić tak naprawdę, to e, w moje ręce trafiła Biblia i dowiedziałem się, że Bóg jest żywy, ja nie jestem e, religijnym człowiekiem, nie będę wam mówił o żadnych religiach, bo mnie to w ogóle nie interesuje. Będę wam mówił o życiu, o, tym, o tych sprawach, które są związane z życiem. Teraz tak, to co wam powiem teraz na początku, na, na, na pierwszym spotkaniu, to co wam mówić o czymś, co się ogólnie nazywa konfliktem pokoleń, czyli o tym, jakie macie problemy z, z ludźmi, którzy są waszymi rodzicami, waszymi wychowawcami, ludźmi, którzy są w ogóle starszymi od was i uważają, że dużo więcej wiedzą na temat, na temat życia. I powiem Wam tak, wiele z tych rzeczy. Nie będziecie e, już mogli zastosować wobec swojego życia obecnie. Niektórzy z Was jeszcze będą w stanie zmienić siebie teraz, ale chciałbym, żebyście, e, ponieważ jest bardzo duża rozpiętość tutaj w wieku, wiele z Was wchodzi w dorosłe życie już nie Paweł, właściwie już już weszła, to chciałbym, żebyście zrobili jedną rzecz: że to, żeby zrobią taką rzecz, że jeżeli ty coś straciłeś teraz w swoim życiu, miałeś skrzanione sprawy relacyjne z rodziną, to żebyś nie musiał pochrzanić tych spraw w przyszłości u siebie. Ja powiem tak, ja nie miałem dobrych relacji z moją rodziną. W ogóle, mój ojciec był alkoholikiem, ja go nienawidziłem i uważałem w ogóle, że ludzie, którzy są 20 lat starsi ode mnie, to oni nic nie wiedzą o życiu i w ogóle nie wiedzą o co chodzi w moim przeżyciu. I się wydawało, że ktoś, kto jest powiedzmy tam rodzicem, czy ktoś, kto jest pedagogiem, to w ogóle nic nie wie o mnie. Nie ma pojęcia o tym, co ja przeżywam, czego ja doświadczam i tak dalej. Ponieważ ja brałem przykład z tego, co się dzieje u mnie w domu. Mój ojciec chlał i w ogóle nie interesował się moim, moim życiu. Albo, albo, albo, albo wychodził, bo nie było na przykład pół roku w domu, rozumiesz, był w cuchu. Albo gdzieś leżał na jak na autobus, wiesz, i w ogóle nie interesowało go to, co się dzieje, nie? I ja, ja, ja myślę, że to tak wygląda, że te życie tych dorosłych ludzi, to jest, to jest zupełnie inna bajka. Widziałem moją matkę, która jest znerwicowana, która jest załamana, która go leje, jak wiesz, on przychodzi do opijany, a po prostu nie był taki układ. Są różne układy <grytanie> w domach alkoholików. Niektórych, niektórych wiesz, ojciec lutuje matkę w oko, proszę ciebie, a, a, a u mnie było odwrotnie. To ona po prostu gdzieś brała, grał do i bolała, a taky wiesz i tak dalej. Natomiast ja myślałem, że to jest ich bajka. Tak. ja myślałem, że teraz ja, ja uważałem, że w ogóle ludzie tej epoki nie rozumieją tego, co, co, co ja chcę. I mi się nie podobało to jak ja się ubieram, tak ja się zaszywał, wiesz, i, i, i miał na przykład jakiś taki jazdy, że teraz porządku ojcem, rozumiesz? a ja sobie wiesz, w tamtym czasie zrobiłem włosy podobne do twoje, tylko takie białe, rozumiesz, i mi się wydawało, że to w ogóle jest, że to jest w ogóle super. I, wiesz, i, i, i, i słuchałem mnie. W takiej muzyki, że wiesz, mój ojciec zatrzymał się na pułapie czerwonych gitar e, wiesz, i jakiś tamtych klimatów. Ją w ogóle nie trzeba bazy tego, co ja robię. E, mówi, co, to, co jak, jak, jak, jak ty wyglądasz, jak ty chodzisz, ubrany ze sobą robisz, tak? I ja mówię, słuchaj, to ja robię za późno. <grych> za późno jest na jakieś wychowanie, tak? Od małego cię jak leżesz nawalony, a teraz raptem strzeliłeś sobie esperalny, bołeś mnie wychowywać, wiesz, wiesz, jakby... Ja uważałem, że nie ma żadnego zrozumienia. I dopiero... Potem, jak ja się nawróciłem i, i zacząłem rozumieć yy, rzeczy inaczej, to ja postanowiłem zrobić coś takiego, że pomimo, że ja straciłem rzeczy no. w relacjach yy, z moimi rodzicami, to ja tego nie zrobię w relacjach z moimi dziećmi. Dzisiaj tutaj jest yy, moja, moja córka która ma 7 lat, syn ma 17 lat. I wiecie, ja postanowiłem zrobić coś takiego, że ja będę dla tych ludzi takim ojcem, jakiego ja nie miałem. I teraz, wiesz, jak ty coś miałeś w swoim życiu nie tak, to nie znaczy, że też masz tak robić wobec swoich y, dzieci. I do tego w ogóle chcecie zachęcić. Chcę ci powiedzieć, że nie musi być granicy między wyzwaniami, że jest możliwe, żeby w ogóle się porozumiewać. W ogóle problem polega na tym że my od razu stawiamy człowieka, który jest od nas, powiedzmy, starszy lat 20 a jest, jest starszy dwie dekady, że my go stawiamy na pół przegranej i mówimy, ty nie rozumiesz nas. Wiecie, ja mam 42 lata i, i ja sobie zasiadam z moim 17-letnim synem i okazuje się, że my się rozumiemy. To nie jest tak, że on się ze mną wszystkim zgadza. Rozumiem, bo to nie tak, to w ogóle nie tak działa. Wiecie, ja też ja jestem terapeutą, e, e, rozmawiam z młodymi ludźmi, mówię o, o sprawach zagrożeń tak dalej Byłem ćpulem, trzykrotnie umierałem od kokainy, wydawałoby się, że mój syn to jest, powinien być na tyle kumaty, czy to wszystko widzą, znając to od podszewki, a znał to od potrzebki. Wiecie, to był, to, był, to, był, to był dzieciak, który od małego jeździł do więzienia. Ja pamiętam, że przez przedszkolu, jak mu kazali narysować e, e, jakąś, tam, jak, jakoś tam, jakąś, jakąś wycieczkę, to, to wiecie, co narysował pociąg, który mu jeździł do mnie na białego takie miał, taki miał życie, takie to dziecko miało życie. ale wydawałoby się, że wiedząc już te wszystkie rzeczy, widząc wiek, że on nie sięgnie do sprawy. Rok temu, słuchajcie, rok temu ja dostałem telefon ze szkoły, że, że mój syn leży nieprzytomny w szkole. Że do, do mnie dyrektorka nie bo ja wtedy Rady radę rodziców, słuchajcie, ja samochód przyjeżdżam do szkoły, patrzę, mój syn leży wywalony, e, blady, słuchajcie, pogotowie już jedzie. Co się stało? Przyniósł jakiś gość tam, y, jakiś towar i oni chciał spróbować jakiś jak ja na chwilę. I by mistrz. Ty. Ja po prostu to w szpitalu z nim siedziałem mówię, ty, ale stali, ale o co chodzi? po co? Jaki, jaki cel? Przecież ty wszystko wiesz, ja nie jestem ojcem, to Ci teorię opowiadam, tak? Tylko po prostu stary, ja produkowałem witaminę, ja trułem dzieciaki narkotykami, ja wiem o czym mówię. Tak, tak, ale ja chciałem spróbować. Czyli rozumiesz, ty, ja, ja wiem, że nie ma stuprocentowego porozumienia, ale jest taka podstawa, żeby w ogóle zacząć chcieć czegokolwiek. Ja dzisiaj widzę, że moje porozumienie z dziećmi polega na tym, że ja zaczynam chcieć, dowiedzieć się czegoś o ich życiu i one reagują podobnie w ten, w ten sposób na moje życie. One chcą się czegoś dowiedzieć. Mój syn dzisiaj chce. On chce. Ja powiem Ci tak. Jeżeli zaistnieje w Tobie w tym najbardziej w takich trudnych sytuacjach życiowych chcenie zrozumienia pokolenia, które jest od Ciebie starsze, rozumiesz? To zaczniesz w przyszłości być innym człowiekiem. Zaczniesz patrzeć na swoje dzieci z innej perspektywy. Będziesz widział, co one przeżywają. Nawet jeżeli ktoś straciłeś już dzisiaj, straciłeś jakąś relację z rodzicami, straciłeś... Ja wiem, że wielu z Was potraciło relację. Ja wiem, że... Ja powiem tak, ja nie wiem, nie znam każdego z Was. Na przykład jesteśmy często w domach dziecka. Jesteśmy w domach dziecka i widzimy e, ludzi, którzy wychowują gdzie w jednym domu dziecka byliśmy, to dziewczyna, która miała, nie wiem, tam chyba 16 lat, czy 17, ona, ona płakała bo mówi, zabierzcie mnie ze sobą. Po tak, tak jak jestem, wsiądę z wami, pojadę do was i będę z wami mieszkać. Rozumiesz? Ona, te, ona tego chciała. Widzieliśmy 17-latka, którego marzeniem było to, że jak wyjdzie z domu dziecka, to zabije swego ojca. Wiesz, rozumiesz? Normalny, normalny chłopak, wydawałoby się wiesz, że ty, on się normalnie uczył, normalnie wszystko, on miał takie maszenie, bo on tak nienawidził swojego ojca, bo ojciec po prostu oddał go do domu dziecka, rozumiesz? I on miał takie maszenie, że po prostu go skasuje i koniec. Wiedzieliśmy, że ktoś tam opuścił ten dom dziecka, wziął tą swoją siateczkę z tym samym ekwiturkiem, wyszedł się w na drzewie. Rozumiesz? Po prostu dla wychowawczyni do człowieku, e, jak opowiadała o rzeczach to nadłakało i kurczę, mówi, nie jestem w stanie e, załapać, ja, jak, jak dalej. A o co chodzi? Chodzi o to, że między pokoleniami jest potężne rozbicie. Młodzi ludzie uważają, że tamten świat, to jest świat, który w ogóle ich nie rozumie, ale wystarczy tylko zechcieć przyjąć taką postawę, ja nie jestem pewnym świata. Ja jestem w stanie przyjąć takie zrozumienie, że oni tak, nie czają do końca bazy, tak? Ale przez to ja ich nie będę skreślał. Te myślenie pozwoli tobie w przyszłości być dobrym, normalnym rodzicem. To znaczy, nawet jeżeli nie miałeś dobrego dzieciństwa, nie miałeś dobrych relacji, to jeżeli ty wykażesz chęć zrozumienia, ty zechcesz. Rozumiesz? Zechcesz po prostu wiesz, to co znaczy chcesz to znaczy, że swoje chcenia, różnego rodzaju takie egoistyczne, trzeba w pewnym momencie schować w kieszeni. Trzeba schować w kieszeni. Ja na przykład uczę się, wiecie czego, jak lubią e, ja nie mam rację. Najczęściej u nas jest tak między, w relacjach między mną a moim synem, że ja mam rację. Ale ja nauczyłem się tego, że niekoniecznie ja muszę tą rację uwalniać do jego życia. Jest też tak, na przykład, że ja przepraszam mojego syna e, za to, co, co. za moje zachowanie, które w jakikolwiek sposób go gdzieś raje. i mówię: Stary, stary, naprawdę po prostu. Rozumiesz? Nie zrozumiałem rzeczy, nie zaczaiłem rzeczy. Czyli ja się w jakiś sposób uniżam. Wiesz, że tylko przez to, że ty się uniżysz. A to cię nie zabije, jak się uniżysz. Gwarantuję ci. Mówię to do ciebie jako człowiek, który się uniżył przy To cię nie zabije. Wiecie, my, głosimy duże Ewangelii na ulicach. Jesteśmy w różnych miejscach. E, uważają, jedni uważają, że jesteśmy nienormalni. Inni uważają, że my jakieś wyłudzenia finansowe robimy. Natomiast różne rzeczy... Przez 10 lat służby nas badały. Jak wystarczają wspólnoty chrześcijańskie zakładać w Polsce, to nas badały, służby bezpieczeństwa. Co ten Cyrowski teraz będzie robił? Najpierw wyłudzał był pieniądze z banków, e, haracze, różne rzeczy. Teraz od wspólnotę zakłada. To, co dopiero będzie trzesał kasę. Rozumiesz? I, wiesz, I ludzie myślą, że, że to jest jaka, jakiś śmiech, jakaś podpucha, A, ale, ale też są tacy, którzy nas atakują, którzy gdzieś próbują nas jakby z siłą e, przekonać, tak? I ja zobaczyłem, że tak naprawdę wystarczy wielokrotnie zrezygnować ze swojej racji, przyjść i powiedzieć OK stary, OK w porządku, powiedz mi na spokojnie, powiedz na spokojnie o co chodzi. Wiesz, e, wystarczy małe uniżenie. Jesteś w stanie zażegnać mnóstwo konfliktów, a w przyszłości doprowadzić do tego, że tych konfliktów nigdy nie będzie. Jesteś w stanie to zrobić. Mówię Ci to z perspektywy człowieka, który był potwornie poraniony w dzieciństwie i który dzisiaj jest dobrym ojcem. Jestem dobrym ojcem. Ja dzisiaj jestem dobrym ojcem. Mamy dobre relacje z moim synem. Dobre, ja Ci coś powiem. Mój syn to nie jest taki... ogóle Wiktor jest... Wiktor ma charakter. To, to jest taka osoba, która po prostu... On się musi hamować, nie? On się, jako jako uczę, bo on by był pierwszy do tego, żeby komuś noc złamać. jak a jako uczę mówię stop, wiesz, jest duży, silny, chodzi na siłownię, zresztą razem z nim ćwiczę, wie, i mówi: yy, ale jako uczę, bo Wiktor, proszę Cię, przyjmij jedną ustawę taką, że uniżenie się w ogóle nie oznacza, że Ty zatracasz siebie. Nie zatracasz siebie. To jest kozactwo uniżyć siebie. To jest kozactwo. Więc jak się nawróciłem, pamiętam, i siedziałem na tym jeszcze w więzieniu i doszło do konfliktu w celi, a siedzieliśmy w takiej celi, gdzie wszyscy byli więźniami wzmożonej ochrony. Mieliśmy tak, tak zwane WUWO, pity w papierach, i wszyscy siedzieli za udział w rozręgowanych I doszło do, do konfliktu. I ja pamiętam, że stałem i widziałem, że za dojdzie do bójki, i trzymałem z tyłu się rękami, takiego pręta takiego metalowego. trzymałem rękami to, ja w swoim serce się modliłem, mówię, Jezu, pomóż mi nie kopnąć go w bo dla mnie to nie jest problem wyeliminować tego człowieka. Posłuchaj, ja mam usposobienie takie, że dla mnie nie jest problemem przebić się przez życie. Dla mnie nie jest problemem przepchnąć się łokciami. Dla mnie nie jest problemem wyeliminowanie kogoś. Ja musiałem uniżyć się, aby tego nie robić. To jest w ogóle inna bajka. I mówię ci, dzisiaj z perspektywy człowieka nie słabego, tylko z perspektywy człowieka silnego. Że jeżeli my chcemy, żeby jakaś relacja zagrała, Emocji. Jak Ty masz 17 lat, rozumiesz, a Twoja matka czy ojciec jest od Ciebie 25 lat starszy, czy starsza, rozumiesz, to w ogóle to, to są różne rzeczy. Więcej Ci powiem, oni mieli swoje problemy. Większość naszych rodziców, większość, ja nie mówię, że wszyscy, ale większość naszych rodziców miała też popaprane dzieciństwa. Popaprane. W tym kraju większość ludzi miała coś z papranego. Po prostu. Rozumiesz? To, to są takie dowcipy o tym, że mówi się, że tam jakieś są promile powiedzmy alkoholu zabójcze oprócz Polaków i Rosjan. Że ileś tam promili zabija, ale jest na pracę. Są z wyjątkiem naprawdę, z opracowanie na Z wyjątkiem i Rosjan. Bo u nas gość ma cztery promile i on wsiada do samochodu Uuu, człowieku. Czujesz? Jego to nie rusza. Jego to nie rusza. Ja pamiętam, że, wiesz, e, że jakby. Jakby, byłem jakby częścią tego kraju i ta mentalność bardzo mnie dotykała. To jest, ten kraj to jest kraj maksymalizmu. Tu ludzie robią ma na maksa rzeczy tylko jakieś patologiczne. Patologiczne rzeczy robią na maksa. Patologiczne. I nieważne, czy mają wyższe wykształcenie czy mają podstawowe wykształcenie. A więc my musimy zrozumieć, że nasi rodzice, oni też mieli trudno. I to mieli bardzo trudno. Wychowali się w takiej mentalności, że nie pytam. Ja przyjrzałem się na rodzinę mojej, mojej matki mojego ojca to byli ludzie pogięci. Z jednej strony porządni, tak zwani porządni pogięci ludzie. Tak? Bo wydawało mi się, że, że wiesz, jak ktoś wygląda fajnie. Ja jak dziś to pamiętam, kiedy jestem w takiej restauracji, siedzę sobie, słuchajcie, i przychodzi gość w takim płaszczu, z taką torbą i mówi, do a ta barmanka do niej mówi, panie doktorze, to co zwykle, a on mówi to co zwykle. Ja się zastanawiałem, co pan doktor zwykle od 12 a ona odalała w szklanę, żeby go tyle wody, dodała mu po prostu jakiegoś tam soku, Ja on tak rękę po prostu cię Czujesz, że Pan doktor. Jakieś część pokolenia naszego, i teraz te pokoleniem mamy, rozumiesz, innych 20 czy ja 30 lat młodszych, i ty mówisz tak, to co to jest? Co to jest za historia? I on do Ciebie mówi, bo ja jestem tym, który w Twoim życiu e, będzie ustanawiał warunki. Prawda? I ty się wściekasz, mówisz, że nie, żadnego wzrostu nie dać. I posłuchaj. Ty może nie miałeś żadnego wzorca. Ja też nie miałem żadnego wzorca. Ja nie miałem żadnego wzorca. Dla mnie słowo ojciec, tak, to był zapijaczony, to był mój zapijaczony ojciec. To było to. Dla mnie matka, to była kobieta, która się zaszyna w zrobił, żebyśmy mieli co jej, żebyśmy mieli na, na ubranie, że pracuje na dwa etaty, to było to. I ja w ogóle patrzę i mówię, ja tak w ogóle nie chcę takiego rzeczy. Ja nie wiem, czy ja w ogóle chcę mieć żonę, ja w ogóle nie wiem, czy ja chcę mieć rodzinę, ja nie wiem. No to już teraz, rozumiem? Ale wystarczy stanąć w boku i powiedzieć tak, OK, nawet jeśli ja byłem poraniony, to ja teraz podejmuję pewne decyzje. Ja nie pójdę w to miejsce, w którym byli moi rodzice. Ja nie pójdę w to miejsce. Nie pójdź w miejsce, w którym zostałeś poraniony. Podejmij decyzję w swoim życiu, że nie dasz się temu zniszczyć. Podejmij decyzję, że ty będziesz innym człowiekiem. W sytuacjach kryzysowych, w sytuacjach jakiegoś dramatu, zdrozum, że uniżenie Twoje nie zabije Cię. Natomiast nie zabije Cię. To Cię nie zniszczy. Wiecie, dla mnie największym kozakiem, jakiego ja znam, to jest jeden. A wiesz dlaczego? Dlatego, że On był w stanie dać się zabić za mnie. To taki element patologiczno wybrutowy. I więcej, jak z nim jechali, jak z dzikiem, tak? To nic nie mówił. On milczał. On milczał. Ja byłem pierwszy do tego, żeby od razu z mordą wyjechać do kogoś. Rozumiesz? Byłem pierwszy do tego. Że bronił swojej racji. A szczególnie jeżeli ktoś stawał, ktoś 20-30 lat starszy ode mnie, stawał w jakimś miejscu i wydawał mi dy dyspozycje życiowe. Rozumiesz? I mówił, ja wiem lepiej, a ja przecież znam niego życie. Słuchaj, u mnie na klatce jest prześmieszka. Taki mały jak sobie. Sześć mieszkań mamy na klatce i każdy z tych ludzi, każdy z tych ludzi w mniejszym lub większym stopniu miał zaburzone życie. A to są normalni ludzie. Wydawałoby się, że tylko ja tam siedziałem w więzieniu i tak dalej, że to mówię że to było, Ale jak któregoś dnia przeleciałem na sobie tylko po mojej klatce. Wszystkie rodziny zadłużone. Mniej lub bardziej. Mniej lub bardziej. Także tu nie ma takiego czegoś, że my koniecznie mamy z kogo brać przykład. Ciężko nam jest brać przykład. Ciężko nam jest słuchać ludzi, którzy nie są dla nas przykładem. Ale coś Ci powiem, jeżeli Ty zdecydujesz się obniżyć w tej sytuacji zdecydujesz się zamknąć, to Ty na tym zyskasz. To nie znaczy, że Ty nie masz bronić swoich praw pod tytułem mówienie o jakiejś racji. Możesz mówić o swoich racjach, wręcz powinieneś. Ja uważam, że ludzie powinni mówić o swoich racjach. Ja uważam, że powinniśmy bez żadnej żenady mówić o tym, czego potrzebujemy. Czego chcemy, rozumiesz? Ale żebyśmy byli w stanie. Dacie radę, to już tak to nie ma. To jest jedno krzew więc więcej nie mamy. Żebyśmy. My musimy mówić o tym. Mów swoim rodzicom. Mów tym ludziom, którzy są w twoim, w twoim, w twoim, w twoim środowisku i chcą być decydentami do Twojego życia o tym, co czujesz. Mów. Ale pamiętaj, żebyś o to nie walczył. Nie walcz. Nie walcz. Nie waż o to, żeby być uznanym. Nie waż. Dlaczego masz o to walczyć? To przyjdzie. Powiem Ci coś. E, wiesz co, jeżeli Ty będziesz trwał w takim, e, takim zrozumieniu, że przez to, przez uniżenie coś wyzgasz, to w tym momencie Twój autorytet będzie rósł. Będą Ciebie postrzegać coraz bardziej. Będą widzieć Ciebie coraz jaśniej. Coraz jaśniej. Wiecie, ja, ja kiedyś oglądałem różnego rodzaju filmy, to mi się zawsze podobali bohaterowie. Jacyś bohaterowie. To nie ważne, czy on był pozytywny, czy negatywny. To mógł być negatywny bohater. Ja siedziałem, bo ja na przykład przed moim nawróceniem, siedziałem, chlałem sobie po prostu i oglądałem wieku. Jakiś bohater. Ale mnie interesowali bohaterowie. Wiecie dlaczego? Każdy z nas ma w sobie coś takiego, że chce być uznany. Tylko, że droga do uznania jest jedna. Poprzez to, że my wielokrotnie umiemy zamknąć swoją buzię, ustać w miejscu, które jest z boku i powiedzieć tak, to coś nie wpłynie na mnie. A ja i tak wezmę autorytet, bo jestem 20 czy 30 lat młodszy. Przez to wezmę autorytet, przez to, że nie wyjadę z mordą, przez to, że nie będę na siłę bronił swoich praw, będę mówił o tym, co jest dla mnie ważne, będę to, będę to nazywał. Tak? Ale ja nie będę o to walczył na siłę. Ja nie będę o to walczył. Wiecie, kiedyś e, już po moim narzuceniu trafiłem po raz czwarty do więzienia za stare sprawy i skierowali mnie na obserwację psychiatryczną. Jest to tak, że jak ktoś raz popełnił przestępstwo w takiej formie jak morderstwo, to za każdym razem, jak się w więzieniu, to go popadają psychiatrycznie, musi mi nie pogorszyło. I mnie wzięli... Wiesz, ja Państwa rozmawiałem z tą psychiatrą i mówię jej, no tam, nie wiem, tak, tak, tak, w życiu już mi się świać z tego chciało, bo już miałem dystans do tego swojego starego życia. I, i mówię, ja potem mówię, spotkałem Pana Jezusa, mówi mi, zmienił życie i ona przestała pisać tak. Jak to Pan spotkał Jezusa? Dzień Ja mówię, ja mówię, to jest wiatra, mówię, ja to boci. dla nich od razu jest, Mówię, Czytałem Biblię, mówię, spotkałem Jezusa, oddałem o swoje życie, z tym człowiek, ja mówię, mi pisze trzy miesiące, obserwacji psychiatrycznej, cefalogram mózgu, nawet to się zagniewałem trochę na to, mówię, zaraz, chwileczkę, to, to, że ja przestałem czpać, przestałem chlać, przestałem niszczyć ludzi do raza, bo to ja jestem może zwaniem tak normalnego, to, to było normalne, gdybym siedział i zginieł w tym podle, tak, I był, i był dalej elementem patologicznym. I nie, proszę Pana, ale musi mi przebadać, ja pamiętam, że siedzę sobie w tym psychiatryku, bo ja już się śmiałem z tego, powiedziałem, to jest, to jakby nie dotyczy mojego świeżego życia, to co mam nowe, to jest nowe, tak. I pamiętam psycholog ze mną rozmawia i ta psycholog do mnie mówi tak. No to e, proszę pana, z czego pan szukał przez całe swoje życie, że, że, że, że takie pan rzeczy robił. Ja mówię pani co? Ja miłości szukam. szukam. Jak o miłości pan szukał? Ja mówię o miłości szukałem. Ona tego nie, nie potrafiła zrozumieć, że tak naprawdę problemy nasze polegają na tym.. Że nam nieokazywana jest prawdziwa miłość. Konflikty pokoleniowe występują wtedy, bo nie ma miłości okazywanej. Bo prawdziwa miłość nie szuka swego. A nasi rodzice wielokrotnie szukają swego. Oni chcą postawić na swoim więcej, są przekonani, że mają rację. I posłuchaj, jeżeli oni byli zaburzeni w swoim dzieciństwie, to my nie będziemy w stanie przeforsować tego. Będziemy z nimi się bez przerwy drzeć. Będziemy się drzeć z pedagogami, z nauczycielami. Ale pamiętajcie, ja mam takiego znajomego w Gdańsku, on jest psychologiem, on do mnie mówi, Artur, pamiętaj, nie ma ludzi niezaburzonych, to tylko zaburzenie w różnym stopniu, po prostu. A więc te pokolenie, które jest pokoleniem decydentów obecnie, też jest pozaburzane. I jak mój apel do Ciebie jest taki, żebyś niekoniecznie próbował przeforsować na siłę pewne rzeczy, ale żebyś też spróbował zrozumieć tych ludzi, że oni też mieli trudno." I żebyś podjął w swoim życiu decyzję, że nawet jeśli teraz ty masz problem, że nawet jeśli ty masz teraz trudno, to ty zbudujesz swój autorytet do młodszego pokolenia w zupełnie inny sposób. Że będziesz dobrym ojcem, dobrą matką, że będziesz dobrym przywódcą, że będziesz dobrym, nie takim, jak ty miałeś. Po prostu. Moja, to jest moja prośba do Ciebie, żeby, żebyś wiedział, że masz do tego, e, że masz do tego jakby siłę, że masz do tego możliwość że nie musisz być człowiekiem, który bez celu będzie się szarpał, ja chcę, ja, ja, ja chcę, żebyś mnie zrozumiał, ja chcę, żebyś mnie zrozumiał. Wiecie, ja dzisiaj nie wymagam, żeby ktoś mnie zrozumiał, ja dzisiaj staram się rozumieć innych ludzi, jakby uniżyłem się, bo ja wiem, że mnie nie zrozumieją. Wiele ludzi mnie nie zrozumie, nie zrozumieją. Ludzie pytają, po co to robisz, po co ty jeździsz po Polsce, po co ty idziesz do szkoły, ile ci płacą, a ja my nic mnie nie płacą. Jak to się nie płacą? Właśnie. A właśnie, ja. no bo to skąd masz pieniądze? Ja tutaj mam zespół finansujący. Mam przyjaciół, którzy co miesiąc wpłacają e, swoje pieniądze, które zarabiają i część ich wpłacają po to, żebym ja mógł robić te rzeczy. Żebym mógł przyjechać za darmo gdzieś i żebym mógł gdzieś mówić do ludzi. Mówią, ale jaki jest cel? Ja mówię, jaki jest cel? Taki, że chcę, żeby ludzie mieli lepiej niż ja miałem. Ja mam taki cel. Chcę, żebyś miał lepiej niż ja. Chcę, żebyś nie sięgnął po pewne rzeczy. Chcę, żebyś nie był tak skonfliktowany. Nie musisz być tak skonfliktowany, jak ja byłem kiedyś. Nie musisz mieć takiego konfliktu z tym pokoleniem. Dlatego proszę Cię, to jest moja prośba do Ciebie, żebyś Ty po prostu wziął to dzisiaj. Rozważaj, to, rozmyślaj o tym. Jeżeli będziesz miał jakąś sprawę, będziesz chciał pogadać to my tutaj będziemy po tym drugim spotkaniu jeszcze przez jakiś czas, poza tym tu jest mój numer telefonu, jest e-mail. Proszę ci, po prostu napisz coś, pogadać, wiesz, to jakby nie zostawię tego. Na fejsie są te 4 czy 5 profili e, e, naszy, naszy, naszych właśnie. Bądź po prostu człowiekiem, który zechce się czegoś dowiedzieć więcej. Nie popełniaj błędów, które ja popełniłem. To jest taka moja wielka prośba żebyście żebyś z tym został. Kochani, ja bym chciał, żebyście sobie zrobili przerwę y, kilkuminutową i żebyśmy 10 po y,